Nie siódma. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Nieciecka-Mac, Monika Gural, Aleksandra Tykarska i Maria Wojtulani. Z witamy się z Państwem w ten sobotni poniedziałek. Tak, sobotni poranek, to właśnie chciałam powiedzieć. Imieniny obchodzą dziś Filip, Leona, Helena, Arleta, Jaromir, Izaak. Dzień jest dłuższy od poprzedniego, o 4 minuty. Słońce wzeszło kwadrans przed 6, a zajdzie 28 minut po 19. Dziś 11 dzień kwietnia i 101 dzień Roku. A wiadomości kulturalne przedstawi Marcin Pesta. Witam państwa. Znamy laureatów pomorskiej nagrody artystycznej w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się wręczenie tych najważniejszych artystycznych wyróżnień w tym regionie. Wielką pomorską nagrodę artystyczną za całokształt twórczości odebrał pianista jazzowy i kompozytor Leszek Kłakowski. To jest jakieś podsumowanie pewnego okresu w życiu, ale jestem na tyle, że pasjonatem muzyki, grania, komponowania, wolności w jazze, kombinowania z muzyką współczesną, łączenia różnych stylistyk, że jeszcze nie kończę. Pomorską nadzieją artystyczną został aktor Marek Puchowski za rolę hrabiego Orloka w spektaklu Nosferatu w Teatrze Wybrzeże. Ogromne wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy, którą staram się w ten zawód wkładać. Często krwi, potu i łez. Jest lepiej niż mi się wydawało. Może nie od dzieciństwa, ale kiedy tylko poznałem teatr, to poznałem Teatr Wybrzeże i zawsze marzyłem, żeby tu wrócić i grać dla trójmiejskiej publiczności. Kapituła Pomorskiej Nagrody Artystycznej doceniła w kategorii kreację reżyserkę Agatę Dudę Gracz za spektakl Memling, czyli Historia Końca Świata w Teatrze Wybrzeże, pisarza Stefana Chwina za książkę Gąbrowicz i Dusza Polska oraz kuratorów wystawy Nasi Chłopcy w Muzeum Gdańska Andrzeja Choje i Janusza Marszalca. Przed sądem okręgowym w Toruniu ruszył proces pomiędzy Europejskim Centrum Filmowym Kamer Micz a renomowanym austriackim biurem architektonicznym Baumschlager Eberle, które w 2021 roku wygrało jeden z najdroższych konkursów w Polsce. Architekci wykonali dokumentację wartą 41 milionów złotych, ale do dziś nie otrzymali zapłaty. Kiedy poprosili o dowód finansowania w czerwcu 2024 roku, instytucja zerwała z nimi umowę. O szczegółach na Nasz reporter Mariusz Luda. Pierwszy pozew, który trafił do sądu opiewa na kwotę 6 milionów 280 tysięcy złotych. Zdaniem pracowni architektonicznej są to pieniądze, które im się należą. Jak przyznają, otrzymali tylko część wynagrodzenia. O resztę będą walczyć przed sądem, mówi autor projektu i właściciel pracowni profesor Dietmer Eberle. We are for Oczywiście walczymy for the po to, by to uzyskać należne nam pieniądze, które nie zostały nam zapłacone. Zatrudniliśmy ogromną liczbę podwykonawców, którzy pomagali nam w projektowaniu. Oni, tak jak my czekają na zarobione pieniądze. ECFC zarzuca architektom opóźnienia w realizacji projektu i brak reakcji na uwagi. Tak, przed sądem okręgowym w Toruniu usprawiedliwia nieodebranie dokumentacji i zerwanie umowy dyrektor ECFC Kazimierz Suwała. Nie zgodzę się z takim zero podejściem, że były uwagi i one wszystko zmieniały, a projektanci na nowo projektowali. Bardzo duża część zmian nie została wdrażana albo została wdrażana błędnie. Po pierwszej rozprawie wiadomo, że ugody nie będzie. Rozprawy zaplanowano na 22 i 23 lipca. Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz w Toruniu miało być budynkiem XXI wieku i kosztować około 600 milionów złotych. Miało łączyć funkcje kulturalne, filmowe i przestrzenie publiczne. W budowie jest obecnie studio filmowe, natomiast wzniesienie głównej bryły wstrzymało w październiku 2024 roku Ministerstwo Kultury. Fotoreporter nagrodzony pulicerem Cezary Sokołowski spotka się dziś z publicznością w Poznaniu. To inauguracja cyklu rozmów między zdjęciami. Spotkanie z korespondentem agencji prasowej Associated Press poprowadzi Adam Jastrzębowski. Moim zdaniem to jest postać legendarna, jeden z najważniejszych polskich fotoreporterów. Jego nazwisko powinniśmy stawiać gdzieś na równi z Krisem Nidentalem. To zresztą jest dokładnie ten sam okres fotografowania. Ja mówię ten sam okres fotografowania, a Czarek dopiero w tym roku przeszedł na emeryturę. Jest laureatem Nagrody Policera właśnie za fotografie wykonane podczas puczu w Moskwie. Od tego czasu obsługiwał fotograficznie prezydentów, premierów, bardzo wiele meczów międzynarodowych, wydarzeń sportowych, wydarzeń kulturalnych, społecznych, wydarzeń małych, wydarzeń dużych. Spotkanie z fotoreporterem Cezarem Sokołowskim dzisiaj o 12 w Pix House w Poznaniu. Ponad milion sto tysięcy kilometrów przebyła czteroosobowa załoga misji Artemis II. Okrążając orbitę księżycową, astronauci bezpiecznie wodowali u wybrzeży San Diego. Następnie zostali podjęci z kapsuły Orion i przetransportowani na specjalny statek. Ludzkość wróciła w okolice Księżyca po ponad pięciu dekadach przerwy statek kosmiczny Orion wylądował punktualnie jak zakładano wcześniej. 7 minut po godzinie drugiej w nocy czasu obowiązującego w Polsce. Załoga po przejściu wszystkich procedur została podjęta kilkadziesiąt minut później. Na statku ratowniczym USS John Murtal astronauci przeszli pierwsze badania medyczne. Natomiast podjęcie samej kapsuły po lądowaniu zajmie około 6 godzin. Najbliższe rodziny na załogę czekają w Centrum Kosmicznym w Houston mówi szef NASA Jared Isaacman. These were the from załoga misji Artemis to, był ambasadora Ludzkości wśród gwiazd. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego zespołu. Wszystko wykonane było perfekcyjnie. To wielki moment dla nas wszystkich. Na dobre wracamy do księżycowych lotów. Będziemy wysłać astronautów na srebrny glob. Podkreślał szef NASA. Pierwsza załogowa misja Artemis 4, która ma wylądować na Księżycu, planowana jest na 2028 rok. Z Majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były wiadomości kulturalne. Kolejno o dziewiątej, a więcej informacji znajdą państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl. Pogoda Dziś utrzyma się na ogół zachmurzenie małe, a na zachodzie duże. Na wschodzie przejściowo okaże się ono całkowite. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Spadnie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje słaby, na wschodzie umiarkowany północno-wschodni wiatr. Na termometrach zobaczymy od 8 do 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum, do 13 i 14 na zachodzie kraju. Na na razie najcieplej w Warszawie, 5 stopni, w Bydgoszczy i Toruniu lekki przymrozek, minus 2, a we Wrocławiu, Opolu i Zakopanem minus 1. Reklamy.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 Osiem minut po siódmej. Zapowiadałam w pogodzie, że nie będzie aż tak bardzo ciepło, więc od nas muzyczna propozycja, przy której robi się cieplej. Może przy tej piosence zrobi się Państwu odrobinę lepiej w ten sob sobotni poranek. Dzisiejszym poranku odwiedzimy Karpaty. To region, do którego zaglądamy w sobotnich audycjach dosyć często i jest znowu ku temu okazja, bo w Muzeum Narodowym w Krakowie od wczoraj można oglądać wystawę Gotyk w Karpatach. Chociaż karpackie świątynie leżały często oddalone od siebie o setki kilometrów, to w ich wnętrzach zobaczymy dużo podobieństw. Gotyk od połowy XII wieku zachwycał świat strzelistymi katedrami, a na krakowskiej wystawie zobaczymy co mieli do powiedzenia światu twórcy, na przykład z czy Lewoczy? Rozmowa z naszym gościem, kuratorem krakowskiej wystawy już dziś w poranku. Dzisiaj też początek naszego wiosennego cyklu o etnobotanice. Jeśli państwo mają ochotę podzielić się z nami wiedzą, a może pomysłami, o jakich roślinach powinniśmy w cyklu Herbarium Ludowe powiedzieć, proszę dać nam znać poranek dwójki małpapolskieradio.pl. Pomożemy też zaplanować przyszłą sobotę, bo mamy zaproszenia na nasz radiowy koncert, który spodoba się zwłaszcza młodszym słuchaczom, bo to uwielbiany przez dzieci zespół Czereśnie. Mogłem urodzić się w innym kraju, w Chinach, Kanadzie lub Urugwaju, w szkole się uczyć w języku hindi albo grać w piłkę na plaży w Brazylii. Mały domek w wysokich górach Mogły to być Andy, Alpy czy Ural Albo w Afryce, gdzie jest upalnie W drodze do szkoły Mijać sawannę Czy jestem z Polski? ważne. Czy jestem z Anglii? ważne. Czy jestem z Azji? Czy z Ameryki? Nie ważne! Czy z Australii? Nie ważne! Czy jestem człowiekiem? W wieżowcu i każdego ranka Patrzeć jak w korkach stoją auta Do szkoły codziennie jeździć metrem Dookoła przemysł i brudne powietrze Północy, gdzie dni są krótkie Zimno i wieje I trzeba mieć kurtkę A jak jest lato Przychodzą białe noce Mogłem być wszędzie Lecz jestem w Polsce Czy jestem z Polski? Nieważne Czy jestem z Anglii? Nieważne Czy jestem z Azji? Yeah, zagrają już w następną sobotę w samo południe w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety dziś Państwu rozdamy i to będą bilety rodzinne. A zespół Czereśnie powstał z inicjatywy Andrzeja Zagajewskiego, znanego przecież z zespołu Hańba. Państwo słuchają oczywiście dwójki, 16 minut po siódmej. Kalendarium. A dziś w kalendarium trochę o nas, bo dziś Dzień Radia ustanowiony w Polsce na pamiątkę uchwalenia 11 kwietnia 23 roku przez Stowarzyszenie Radiotechników Polskich dokumentu o wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Więcej o tym, co wydarzyło się przed lat 11 kwietnia opowie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Nie byłoby Polskiego Radia bez polszczyzny, a ta bardzo wiele zawdzięcza urodzonemu 255 lat temu Samuelowi Lindemu, językoznawcy bibliotekarzowi, twórcy pierwszego sześciotomowego słownika języka polskiego, który opatrzył we wstępie takimi między innymi słowami. Z pomiędzy języków, czyli raczej gatunków mowy albo dialektów słowiańskich, niepośrednie miejsce zajmuje nasz język. Polski, bo nim od wieków mówiono w kraju rozległym od morza do morza, bo jego używano w rządzeniu państwem niegdyś jednym z najpotężniejszych. A tu jeszcze ciekawostka od językoznawcy profesora Włodzimierza Gruszczyńskiego. Pochodził z rodziny o dziwo szwedzkiej. Sam o sobie mówił i chyba myślał jako o Polaku. Zresztą jak mógłby nie czuć się Polakiem, kiedy właściwie wszystko co w życiu zrobił, robił w związku z językiem polskim, literaturą polską, szkolnictwem polskim, bibliotekami polskimi. Samuel Linde był między innymi współtwórcą. O solineum. Wracając do polskiego radia, jak się okazuje, zdaniem niektórych nie we wszystkim i nie zawsze polszczyźnie sprzyjało. Wy przez radio, dzięki radiu, zrobiliście jedną rzecz już w tej chwili zupełnie matematycznie dającą się stwierdzić. Zabiliście albo dobijacie dialekty. Kilku no, jeśli idzie o pański sposób mówienia, to... Ale to jest, Akcent nie, ale, ale dialekt, pan rozumie różnice dialektyczne. To wypowiedź pisarza i działacza Jerzego Putramenta z 1968 roku. Proszę się nie dziwić, że właśnie jego wypowiedź przytoczyłam. Dokładnie 100 lat temu powstał Polski Związek Szachowy, którego Jerzy Putrament... Po wojnie z przerwą i w czasach nie największej chwały był prezesem przez ponad 13 lat. O latach najlepszych mówi sędzia z Olimpiady Szachowej w Salonikach w 1988 roku Andrzej Filipowicz. W okresie międzywojennym Polska była potęgą szachową. W 1930 roku na Olimpiadzie w Hamburgu Polacy zdobyli złote medale olimpijskie. Dwukrotnie Polacy zdobywali srebrne medale. Niestety po wojnie już takich sukcesów nie mamy, cała nasza wyśmienita kadra szakistów w czasie wojny zginęła, względnie wyemigrowała, a po wojnie musieliśmy rozpoczynać od początku. Na szczęście inaczej było w muzyce. Zarówno wielu znakomitych pianistów jak pedagogów pozostało po wojnie w Polsce, wśród nich Zbigniew Drzewiecki, który zmarł 11 kwietnia 55 lat temu. Był jednym z inicjatorów zorganizowania Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W 1927 roku jego uczniowie osiągali ogromne sukcesy, o czym wspominał też w Polskim Radiu. Już w tym pierwszym konkursie w 1927 uczennica moja, Róża Etkin, o niesłychanej chwytliwości muzycznej, technicznej doskonałości, fenomenalnej pamięci zdobyła wysokie trzecie miejsce. Róża Etkin zginęła tragicznie z rąk żandarmów niemieckich na kilka dni przed wyzwoleniem stolicy. Inny mój uczeń z tego okresu, Roman Jasiński, wybitny muzyk, dziś zajmuje stanowiska dyrektora Muzycznego Polskiego Radia. I jeszcze jedna rocznica również dla radia nie bez znaczenia. 11 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury. O filarach tej ustawy mówiła posłanka Barbara Labuda. Po pierwsze wolność słowa, czy inaczej mówiąc wolność informacji i wyrażania swych poglądów jest prawem niezbywalnym, naturalnym osoby ludzkiej. Drugą zasadą, którą kierowaliśmy się było uznanie, że wykonywanie tego prawa nie może być ograniczane przez żadną formę dyskryminacji, ani uniemożliwiane przez jakikolwiek rodzaj cenzury. I trzecią było przyjęcie, że zarówno występowanie przeciwko prawu wolności słowa, jak i jego nadużycie powinno podlegać orzecznictwu i karze sądów powszechnych. Urząd z siedzibą przy ulicy Mysiej w Warszawie zajmował się kontrolą między innymi publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów czy spektakli. Co może nas ograniczać dziś, pozostaje pytaniem otwartym. Skoro mówiliśmy o przeszłości, to duch minionych czasów niech przywoła Orkiestra Galicja, zespół szukający muzycznych tradycji na południowych krańcach współczesnej Polski, czyli na niegdysiejszej Galicji. Orkiestra Galicja i Obertyna, czyli muzyczna wyprawa na pokucie. Orkiestra Galicja przywołująca muzyczne tradycje tego historycznego regionu. Galicji, gdzie jeździło się o dziwo po lewej stronie drogi. Lewostronny ruch był wtedy austriackim standardem. A my jedziemy w przeszłość dalej, a w tą podróż zabierze nas teraz inspirujący się francuskim renesansem i pawanami Euskal Barok Ensemble. 27 minut pozostaje do godziny 8 i słuchamy oczywiście programu drugiego Polskiego Radia, a dziś w Kościele Prawosławnym przypada Wielka Sobota. Chociaż Rocja ogłosiła wielkanocny rozejm w wojnie z Ukrainą, te święta będą kolejnymi niezwykle trudnymi świętami. Wszystkim naszym prawosławnym słuchaczom życzymy dzisiaj dobrych i spokojnych świąt, a my posłuchamy teraz poetyckiej refleksji o miłości i miłosierdziu. Poezja ukraińska w dwójce. Przekład Marcina Gaczkowskiego czyta Łukasz Lewandowski. Artur Droń. Pierwszy do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest. Nie zazdrości, nie unosi się pychą. Miłość... Drży z przerażenia, ale się nie poddaje. Mogłaby rzucić to w diabły, ale się nie poddaje. Czasem miłość ma w nodze odłamki, czasem jej nogę uciska opaska, czasem nogi miłości są przestrzelone, czasem nóg już nie ma. Przyjaciele noszą miłość na rękach. Miłość ryje okopy. Miłość w okopach mieszka i podgryza lód z rozciętej butelki. Przy minus dwudziestu stopniach też chce się pić. Miłość pełni patrole. Miłość wychodzi na pozycję z przepukliną, gorączką, bólem prostaty, urazem, astmą, alergią, z obawą, że nie wróci, z myślą o kimś najdroższym. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość poznaje z daleka. Wystrzał z gradu, eksplozje granatu, kolumny czołgów. Oczy miłości bolą, gdy długo patrzą przez termowizor. Nocą miłość otwiera oczy, gdy pod jej kurtkę wślizguje się mysz. Czasem miłość po długiej bitwie wymiotuje pod drzewem. Czasem miłość zamyka oczy przyjaciołom. Owija ich w śpiwory i wynosi. Miłość nigdy nie ustaje. Jak proroctwa, które się kończą. Jak dar języka, który zniknie. Jak wiedza, której zabraknie. Kiedy umilknie artyleria, przyjaciele zamkną oczy miłości. Owiną miłość śpiworem i wtedy staniemy z nią twarzą w twarz. Czas na nasze spotkanie z cyklu 5 minut nad Biblią, które przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Przed mikrofonem diakon Aleksandra Błachut-Kowalczyk. Moi drodzy, w sobotę oktawy wielkanocnej obchodzimy między innymi Dzień Radia. Pozwolę sobie na osobiste wspomnienie. Początek lat 60. Mała dziewczynka, którą wówczas byłam, siedzi na krzesełku blisko radia. Patrzy z wielkim szacunkiem na duży przedwojenny odbiornik na pięknym przedwojennym meblu. Przekręca gałkę, widzi czerwoną pionową kreskę, którą przesuwa po nazwach stolic europejskich jak zaczarowaną różdżką. Od Luksemburga wija Monachium, Wiedeń, Warszawę po Istanbul. Jedyny kontakt ze światem i upragniona dwójka, słuchowiska dla dzieci i dorosłych i piękna muzyka. Kto by pomyślał, że po latach będzie miała zaszczyt w tejże dwójce nagrywać krótkie eseje religijne do audycji pięć minut nad Biblią? Będzie miała przyjemność rozmowy telefonicznej z nieżyjącym już redaktorem Krzysztofem Górskim, obecnym redaktorem Marcinem Witanem? Tyle wsparcia od nich, tyle słów nauki i otuchy. I dziś, teraz, w święto radia, jako dojrzała kobieta, zacytuję tekst przeznaczony na jutrzejszą pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Prorok Izajasz w 40 rozdziale od 26 wiersza pyta i stwierdza. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Oczyma wspomnień przywołuje pewien obraz. Kobieta objuczona siatkami idzie i pociesza się pewną biblijną obietnicą. Czas utrudzenia i świadomy gest bliskiej osoby, która do kieszeni i kurtki wkłada bilecik z wersetem z Księgi Izajasza, ci, którzy ufają Panu nabierają siły, jest i symboliczny, i właściwy na tamten i na każdy inny czas. Pomoc wtedy i dziś, w chwilach fizycznego wyczerpania, dzięki słowu, jest realna. Usłyszeć w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, która w luterańskich realiach nazywa się Quasimodo to znaczy jak nowonarodzone niemowlęta, usłyszeć te słowa nie jest ironią. Nie trzeba być matką czy ojcem, by wiedzieć, jak głośny może być krzyk noworodka, by odczuć witalność malucha. Takiej siły i ufności dziecka życzę Wam radio słuchacze i wam kochani którzy tworzycie radio na co dzień którzy służycie jemu całymi sobą niezależnie od etapu życia którego wszyscy doświadczamy siły i zaufania najserdeczniejsze gratulacje bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa, a to były rozważania diakon Aleksandry Bułachut-Kowalczyk. Audycję przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Cały tydzień prezentowaliśmy Państwu rekomendacje kulturalne Dobrawy Czocher. Czas na utwór wiolonczelistki w duecie z Haniu Rani. Mm -hmm. To utwór obcy astronom z płyty koncept albumu poświęconego reinterpretacjom utworów m.in. Grzegorza Ciechowskiego. Po świątecznej przerwie wracamy do opowieści Wojciecha Osowskiego i historii polskiego folku, w której ostatnio powróciły szanty. Opowiadałem o szantach i o zespole ryczące dwudziestki Dziś odstąpię od rutyny, która nakazuje wybrać kolejny zespół i poświęcić mu naszą opowieść. W przypadku szant pomyślałem, że wiele z utworów doczekało się statusu evergreenu czy standardu. Początkowo były to pieśni stamtąd, czyli autentyczne pieśni morskie związane z epoką wielkich żaglowców – potem ich spolszczone wersje, a następnie już zupełnie nasze nowe pieśni. W przypadku szant pieśni takich jest bez liku. Pomyślałem więc o folku lądowym. I tu dla mojego pokolenia początkowo były to ballady Dylana, Donovan, John Baez, Spitziger. Szeroki asortyment czegoś co dziś zwie się Amerykana. Z naszego podwórka no, przede wszystkim Skaldowie, a z czasów, gdy folk i blues nie stanowiły jeszcze tak odrębnych gatunków, także breakout. A potem z jednej strony piosenki duetu Jakubowiczów, śpiewane przez Martynę, a z drugiej pieśni ludowe, które wdarły się do repertuaru powstających jak grzyby po deszczu zespołów folkowych i Folk rockowych. Jeśli miałbym wskazać, no, przy okazji, cezurę między folkiem lat 80. i 90., a tym współczesnym, to upatrywałbym jej przede wszystkim w tym, że ten starszy zorientowany jest bardziej na piosenki i pieśni. Stanowiły większość repertuaru. Oczywiście znajdziemy też i melodie instrumentalne, głównie taneczne, ba. Wskazać możemy na zespoły takie jak Jorgio, Osjan czy Atman, które należą do nurtu czysto instrumentalnego. Ale skupiamy się tu nie na wyjątkach. Słowem, gdy sięgano w latach 90. po zbiory Kolberga, to przede wszystkim po zgromadzone tam śpiewy. Dziś, gdy dorośli nowi muzycy, akcent pada chyba na melodie instrumentalne. Znajdę zapewne wielu, którzy się z tą obserwacją zgodzą i równie wielu, którzy zgodzić się nie zechcą. Mniejsza z tym pozostańmy przy pieśniach. Wśród tych oryginalnych z ludowym rodowodem było kilka, które stanowiły w latach 90. jazdę obowiązkową. Jedną z nich jest kurpiowski hit Matulu Moja wyśpiewywany przez no, niemalże wszystkich przypomnieć pragnę wersję zespołu Szela, który gdy grywał wówczas koncerty na festiwalach szantowych działał pod szyldem Smugglers tu z nieżyjącymi już skrzypkiem Justiem Kanieckim i Dariuszem Stółką-Ślewą szperając po internecie Zauważyłem też kilka współczesnych wersji tej pieśni, ale jej popularność nieco przyblakła i chyba drugą młodość ma już za sobą. Rozwodzę się tu nad pieśniami, bo chciałbym zaproponować Państwu zabawę na własny użytek. Sądzę, że każde pokolenie mogłoby ułożyć swoje top ten utworów, które są popularne. Patrzę na półkę z książkami, na której rozsiadł się zbiór Kolberga i na pierwszy z tomów zawierających najpopularniejsze z czasów Oskara ludowe tematy. Może warto z... zadać sobie trud i ułożyć własną, bardziej współczesną listę. Matulu Moja w wykonaniu Marii Pomianowskiej w historii polskiego folku. A my w imieniu Wojciecha Osowskiego zachęcamy do, udziela, do udziału w tej zaproponowanej przez Wojciecha Osowskiego zabawie i typowania ważnych, wziętych z tradycji pieśni. Swoje głosy mogą Państwo przesyłać na adres pana Wojciecha wojciech.osowski, Ete toto weto iwawe ah wa bo wa bo wa bo ani toto te menu pigbete trito tame menu bote amakaron yiba ete toto weto toto ma zon de wawe lo alelu ma zon de wawe ma de wawe alelu ma zon do to junugo anu tete to pronto dudu peto yinato me yemu ka wede to amago Ayeto we to 6 to kikopo do, nyananto to fuflupeto yi, yi monokanwe de do a mat, mason mason Mason we mason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 I polityczny? W najbliższej Mediewannie porozmawiamy o Jerozolimie. Wciąż średniowiecznej. Już dziś o 23 zapraszają Łukasz Modelski i Andrzej Kozicki. Autopromocja.